Za plecami ote harta forest Za pazuchą siedemnastka Gnioterę kojeść Padło parę złotych, szybak trochę krzyku, na drugie mam kłopoty, puszczam oko z rysopisu Krążą ploty, że jak kastę, miasto stos przepisów Święta prawda, kraj kraj, nie dla picu Prawa lewa, stream, prawa lewa, ku wolności lecę na przełaj, tu starolada, ciąży ciąż jak balas, to moja strawa, łatwo się nie dam, skusy prawa, psów obława, słyszę krzyk i krzyki, stóż, bo strzelam Kulka nonada jak pada, zaraz za rogiem znikam jak zjawa Tum, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Hardy za mną tuż, pucha czeka już, w płucach i głykują jak urzony kurz Za mną kusz, ołowiany mróz, ostry jak ojce róż, głową róż Mówię sam do siebie, czy to anioz stróż Nogi swaty, ciężkie jak z betonu, buty, trupa Dzień jak puta, powinien być piękny jak krupa tu badam pierdolone szlugi Kirasiupa Nie zatrzymam się, póki gra ta nuta, ta nuta Za mną grad, kuli wygłodniałej harty Nie mam sił już biec, śmierć depcze pięty, nie na żarty Napędza strach i ból, karmią się nim demony czarty to jeden chuj pojmany żywy czy martwy Bez pardonu krzyczy na ziemię, to kurwa napad Kolbom po karku, obrzyn skronista i nie atrapa Przy boku brata mam w razie w ich nakarmi Do góry ręce, stylówka jak w fangangu Albanii Kopy do ryja, tryby lecą jak gorzki tiktaki Krew plami, fraki, kaki, marnarki, ham bliski, straki Tak jestem Palec jak pitbull, szarpie do spustu, ubiorę neseser Nieboraki odliczanka do stu 1 do pięciu, dwa odcięcie, ogień lecę Czarna estrójka jak Pantera, warczy napędza w ucieczce A za nami kija się uwija Asfalt pod koła nawija, w wija, i i bo skończymy jak Alija Ijo, ijo, jadą, jadą, trzymają mogą jak rzepy Daleko do mety, znikamy za Finklem Poltergeist Zerkam we wsteczne, chyba odpuściły menty, Nagle szyba kruszy się jak puzzle i walimy cło na czas. Za mną grad kuliwy. Cool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 Most Wanted, znają rysopis, wszystkie komendy W radio grają chudy, chudy, nienastrojowe kolendy. Nie wiem którędy, uciekać spalone mety, ścieżki Maleją szanse, prawdopodobieństwo orła i reszki Siły, resztki, ale nie padnę na klęczki Policyjne sądy krążą, mam dramatek Shakespeare minerwy, mi nerwy, paznocieżer jako rzeszki Czeka prokurator sądy, młotek spadnie ciężki Spokój, stabilizacja, już o tym Pana narracja zajedzie mnie tu na amen Z każdym kolejnym strzałem Mrozi plecy zimny pot Na panie spada strop Losy chujowe jak krop Komando korp Źle kule, a nie props Unikam ich jak neo Hardcore nie kleo W myślach czarna noc Spina mnie jak koks Nie dam się skurwielom Może dziś mnie nie pomielo Melo